wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Ksiądz Paweł i zapraszam na drugi odcinek podcastu Na Dachu. Dzisiaj na początek chciałbym opowiedzieć o takim nazwijmy to narzędziu dostępnym w internecie, które zwie się Skrzynka Intencji. Po wpisaniu w wyszukiwarkę właśnie takiego hasła Skrzynka Intencji wyskoczy nam kilka czy nawet kilkanaście stron, które mają taką właśnie usługę. Co to jest? To po prostu specjalny formularz, w którym możemy napisać naszą intencję modlitwy i szybko wysłać ją jako prośbę o modlitwę. Takie formularze znajdują się przede wszystkim na stronach różnego rodzaju zgromadzeń zakonnych, których głównym charyzmatem, czyli zadaniem jest właśnie modlitwa. Ale taką formę modlitwy czy prośby o nią mają również seminaria duchowne, parafie czy inne świeckie wspólnoty modlitewne. W opisie do tego odcinka podaję takie przykładowe skrzynki intencji. A zatem, jeżeli mamy jakąś ważną sprawę i w jej intencji się modlimy, nie róbmy tego sami. Za pomocą internetu możemy modlić się wspólnie. Wystarczy wypełnić ten prosty formularz i bezpośrednio ze strony www go wysłać. Nie trzeba tam się nawet logować, z reguły podajemy tylko nasze imię i intencje modlitwy. Czasem trzeba podać też adres e-mail, na który później otrzymamy potwierdzenie, że nasza intencja została przyjęta i dana wspólnota w tej sprawie będzie się modlić. To na tyle o tym prostym narzędziu. Myślę, że każdy, kto wejdzie na taką stronę, łatwo będzie umiał z niej skorzystać. Podobnie jak w pierwszym odcinku, tak i teraz chciałbym zaprosić wszystkich ponownie na... 13. spotkanie młodych na polach lednickich, które w tym roku odbędzie się 6 czerwca 2009 roku. Tematem tegorocznego spotkania jest czas. Na plakatach lednickich widnieje napis rozpoznaj czas. Skoro o czasie, to chciałbym dzisiaj właśnie podać taki godzinowy rozkład tego, co też na polach lednickich będzie się działo. Informacje te czerpię ze strony głównej www lednica 20pl Łamane przez 2009 I co na polach lednickich? Już od godziny dziewiątej rano Czyli kiedy różne grupy będą przyjeżdżać z całej Polski I nie tylko w tym roku Będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania Czyli krótko mówiąc wyspowiadać się Aby na to spotkanie przyjść do Boga z czystym sercem O godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Od godziny 16 rozpocznie się próba śpiewu, nauka nowych i przypomnienie starych pieśni. Wiemy, że te pieśni lednickie są bardzo takie żywiołowe, pełne dobrego przekazu potrafiące dodać nam takiego prawdziwego, bożego powera. Warto się ich uczyć, warto je śpiewać i potem przez cały rok w swoich różnego rodzaju wspólnotach te pieśni nieustannie powtarzać. Również od 16.00 rozpoczyna się powitanie uczestników i w ramach tej próby śpiewu nauka nieszporów, czyli wieczornej, czy popołudniowej, wieczornej właściwie modlitwy kościoła. Od godziny 17.00 rozpoczyna się oficjalne, Rozpoczęcie spotkania lednickiego. Wtedy będzie też procesja na wejście, wprowadzenie ojca Jana Góry, taki temat chronos i kairos. Są to dwa słowa greckie oznaczające czas, ale znaczące trochę inaczej. I będzie również tam wprowadzenie relikwii świętego Wojciecha. O godzinie 17.45, 800 lat zakonu franciszkanów czyli uroczyste wejście w procesji franciszkanów z białymi gołębiami, ze śpiewem pieśni słonecznej. Moi drodzy, o 18.15 rozpoczyna się misterium o czasie. Co tam będzie? Balet opery poznańskiej, wniesienie lednickiej księgi psalmów oraz symbole przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O godzinie 19.00 uroczysty wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Procesja delegacji narodowych i ich akt wyboru. Wybór Chrystusa przez wszystkich uczestników spotkania oraz pokropienie zebranych zmieszaną wodą, przypominającą o chrzcie poszczególnych narodów. W tym czasie będzie również można odsłuchać przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI do wszystkich zgromadzonych na polach Lednickich. O godzinie 20 rozpoczyna się uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący papieskiej rady do spraw świeckich. Homilię na tej mszy świętej wygłosi metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Rzyciński. O godzinie 21.37, to już nie trzeba chyba nikomu mówić, będzie godzina Jana Pawła II. O 22 taki temat Święty Franciszek darem dla kościoła. Procesja, balet opery poznańskiej, bractwa rycerskie, stygmatyzacja świętego Franciszka, naznaczenie zgromadzonych znakiem krzyża na czołach przez ojców franciszkanów oraz franciszkański most pokoju. O godzinie 22.40 adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszyscy zgromadzeni na polach letnickich patrzą na Chrystusa, naszego Zbawiciela i kontemplują Go w Najświętszym Sakramencie. O godzinie 23.00 taki temat Chrystus mocą Ducha Świętego z woli Boga Ojca mówi przez czas. Będzie tam również odmówiona kompleta, czyli modlitwa kościoła na zakończenie dnia. O godzinie 24.00 tradycyjne przejście przez bramę trzeciego tysiąclecia. Z reguły na tym spotkanie letnickie się kończyło, ale widzę, że na stronie głównej jest napisane, że jeszcze o godzinie 3.40 będzie jucznia, o świcie, poranna modlitwa Kościoła. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na 13. spotkanie ludzi młodych na polach letnickich w tym roku 6 czerwca. Myślę, że w kolejnych podcastach będą kolejne informacje na temat tego spotkania. Czas na Słowo Boga. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, Taki ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki Mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę, włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Słowa Ewangelii, które przed chwilą usłyszeliśmy, mówią nam o Jezusie, który po swoim zmartwychwstaniu staje wobec apostołów i pozdrawia ich słowami Pokój wam. Te słowa są bardzo ważne. Chrystus przychodzi do każdego człowieka aby dać mu pokój w jego sercu. Aby wyzwolić go z lęku. Przede wszystkim z lęku, który krępuje nas w relacjach z drugim człowiekiem. niekiedy, czy nawet często, może być tak, że w spotkaniu z drugim człowiekiem boimy się tego, pośrednio boimy się tego, że on może zrobić nam jakąś krzywdę. Swoim słowem, czy swoim czynem. I sami w odwecie potrafimy drugiego zranić. Chrystus staje dzisiaj wobec apostołów i mówi pokój wam. Pokazuje im swoje ręce, pokazuje im przebity bok i chce zamanifestować nowy sposób życia. Mówi rany nie bolą. Mocą zmartwychwstania one są przemienione. Macie być tymi, którzy wprowadzają pokój. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Bądźcie ludźmi pokoju. Bądźcie tego świadka. Jesteś zmęczon radiowymi playlistami, nudnymi audycjami, listami przebojów? Spróbuj czegoś całkiem nowego www.podcast.pl Znajdziesz tu dziesiątki polskojęzycznych podcastów, które możesz zabrać ze sobą, słuchać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Audycji tworzonych przez ludzi, nie przez automaty. Niezależni twórcy, ciekawe tematy, najnowsza muzyka www.podcast.pl Sprawdź i przekonaj się, że można lepiej. Jeżeli chodzi o książkę to chciałbym dzisiaj polecić książkę ojca Leona Knabita i ojca Joachima Badeniego pod tytułem Sekrety Mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie. Ojciec Joachim Badeni i ojciec Leon Knabit, dwaj można powiedzieć starzy zakonnicy, dzielą się swoim doświadczeniem życiowym. Opowiadają anegdoty, udzielają rad i podają sprawdzone sposoby na rozwiązywanie rozmaitych problemów, z którymi borykamy się wszyscy na co dzień. Męską rozmowę prowadzi z nimi kobieta Judyta Syrek. Co zrobić ze złośliwym sąsiadem? Jak przezwyciężyć nudę? Czy samotność może być dobra? Jak sobie radzić ze stresem? Czym się różni przyjaźń ziemska od niebieskiej? Jak budować dobry związek i nie toczyć wojny płci? Czy można ponować nad emocjami? jak budować dobrą przyjaźń, to wszystko można znaleźć właśnie w książce ojca Leona Knabita i ojca Joachima Badeniego pod tytułem Sekrety Mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie wydawnictwo Rafael. Myślę, że książka ta może być znakomita jako prezent, jest bardzo ładnie wydana. Ma ilustracje, ciekawe jest sformatowana, naprawdę można tutaj znaleźć ciekawe i inspirujące do życia myśli, które ci dwaj zakonnicy doświadczeni życiowo chcą nam przedstawić. Serdecznie polecam. Ze stron internetowych chciałbym dzisiaj polecić stronę www.wiara.pl czyli portal Gościa Niedzielnego. Jest to strona bardzo duża, zawierająca wiele ciekawych informacji. Gdy wejdziemy na stronę główną, od razu po prawej stronie godne zauważenia jest taka kolumna, w której znajduje się kilkanaście informacji dotyczących życia Kościoła. Te informacje są aktualizowane praktycznie co chwilę. Tutaj znajdziemy różnego rodzaju wiadomości o tym, co dzieje się w Kościele w Polsce, ale również i na świecie. Są wytłuszczone ciekawsze czy ważniejsze informacje. Jeżeli ktoś chce śledzić takie życie Kościoła na co dzień, to tutaj na tej stronie na pewno może to uczynić. Strona posiada również wiele takich działów tematycznych, jednym z nich jest liturgia. I tutaj w tym dziale znajdziemy m.in. kalendarz liturgiczny, czytania na każdy dzień, refleksje na każdy dzień. Są również komentarze do liturgii zawsze na niedzielę, modlitwa wiernych na niedzielę, jeżeli ktoś przygotowuje właśnie liturgię na jakąś niedzielę i potrzebuje zaczerpnąć jakieś informacje na ten temat czy właśnie propozycje modlitw wiernych czy komentarzy do czytań to właśnie na tej stronie może to znaleźć są tutaj również homilie propozycje śpiewów, informacje na temat wszystkich sakramentów. Ciekawy jest również przewodnik po mszy świętej oraz informacje o poszczególnych okresach roku liturgicznego, czyli o adwencie, Bożym Narodzeniu, Wielkim Poście, Wielkim Tygodniu i Wielkanocy. Są tutaj również nabożeństwa, takie jak różaniec, godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, apel jasnogórski i wiele innych. Można również znaleźć dokumenty Kościoła na temat liturgii, katechezy mistagogiczne, słownik liturgiczny, znaki święte i różnego rodzaju informacje o modlitwie. Jest również dział Kościół, w którym znajdziemy nauczanie Kościoła. Tutaj są takie podtematy, można powiedzieć... Tutaj czytam tak: podstawowe zasady, podstawowe modlitwy, filary wiary, o katechizmie inaczej, jak się dobrze spowiadać, wszystko o sumieniu, informacje dla bardziej dociekliwych, Biblia, czyli słowo Boga, liturgia, czyli do Boga z braćmi, informacje dla katechetów i propozycje różnego rodzaju ciekawych książek. Jest również dział papież, czyli wszystkie informacje o Ojcu Świętym, Benedykcie XVI, kalendarium papieżu, Pielgrzymki, dokumenty, życiorys. Ten dział też jest właściwie aktualizowany na bieżąco. Są tutaj informacje zaczerpnięte z Radia Watykańskiego, z Katolickiej Agencji Informacyjnej i z innych, o których mowa jest właśnie o Ojcu Świętym w Benedykcie XVI. Jest również dział Biblia. Tutaj mamy takie podtematy jak Biblistyka, pojęcia, metody, dyscypliny, wstęp ogólny do Pisma Świętego, wstęp szczegółowy do Pisma Świętego, filologia biblijna, krytyka biblijna, egzegeza biblijna, teologia biblijna. No, naprawdę różnego rodzaju informacje również w tym dziale można znaleźć. Poza tym jest dział rozrywka, prasa, informacje, zadaj pytanie, kultura, nauka i reklama. To wszystko można znaleźć na stronie www. Wiara.pl Strona naprawdę ciekawa, na której można znaleźć informacje, które nas interesują. Są tutaj również reklamy różnego rodzaju, jak teraz widzę tutaj na stronie głównej jeszcze na dole gazet o tematyce religijnej, tygodników, miesięczników różnego rodzaju wydawnictw, również ogłoszenia o dniach skupienia, o rekolekcjach, o czasach dla grup zorganizowanych. Serdecznie polecam portal www.wiara.pl I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Przypominam jeszcze na koniec, że w komentarzu do tego odcinka można zapisać swoje uwagi, swoje refleksje. Można zadać również pytania czy propozycje tematów, które chcielibyście, abym na tym podcaście poruszał. Postaram się na takie pytania w audycji odpowiedzieć. Można również podawać swoje strony internetowe, które prowadzicie o szeroko rozumianej tematyce religijnej. Mogą być to strony waszych wspólnot czy blogi, które prowadzicie. Podajcie swój adres. Znajdzie się miejsce na podcaście, abym o waszej stronie opowiedział. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Zostańcie z